Bardzo dziękuję za to takie gorące ciepłe przywitanie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że z żoną po wielu latach możemy być razem z Wami. E, dziękuję też Marcinowi za wczorajsze spotkanie, które tutaj mieliśmy. To był naprawdę dobry czas. I tak jak pastor Jacek powiedział znamy się, O, przepraszam już od wielu lat. Bardzo sobie cenię tę relację. Ona jest zawsze dla mnie też takim błogosławieństwem. I inspiracją. Moi kochani, przywieźliśmy też dla Was pozdrowienia. Dla Kościoła Jeruzalem przywozimy pozdrowienia od Waszej siostry Anastazji z Wlegnicy. Jeżeli ktoś nie rozumie takich pozdrowień, zachęcam drugi list apostoła Jana, który właśnie tam pokazuje, że te zbory są zborami siostrzanymi. Kościół to eklezja, oblubienica. My niestety te, te, ten rodzaj męski mamy, Kościół jako, jako ten Kościół, jako on. Nie wiem, czy wiecie, ale pochodzi z Kościół pochodzi z czeskiego słowa kostele i oznacza zamek, budowlę, więc to dotyczy budynku. Natomiast Kościół biblijny jest to oblubienica, jest to ta, która wypatruje Jezusa Chrystusa, który niedługo przyjdzie, aby zabrać nas do siebie. I ta oblubienica ma coś ważnego do wykonania na ziemi. Ta oblubienica to panna młoda w pięknej, śnieżnobiałej szacie, ale w wojskowych butach. Dlatego, że ona dostała autorytet, aby stęp, stąpać po wężach, skorpionach i wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. I takie spotkanie, jak były wczoraj, pokazują to powołanie oblubienicy. Moi kochani, jesteśmy w takim atmosferze świąt. Wczoraj tutaj wiele kolęd było zaśpiewanych i to w takiej fantastycznej aranżacji muzycznej byłem naprawdę bardzo podekscytowany pod i tak dobrze mi się tutaj te kolędy śpiewało z innymi osobami, które były. I też pozwólcie, że będę w takim klimacie świątecznym. Jak wiecie, Pan Jezus przyszedł na świat w jakimś celu. I jest kilka powodów, dla których Jezus przyszedł na świat. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o jednym z nich. Dlaczego Pan Jezus przyszedł na świat? Ten fragment, o którym chciałbym oprzeć moje kazanie, on jest w pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale i ósmym wierszu. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, ósmy werset. On składa się, ja go podzieliłem na takie dwie części. W całości on brzmi tak: pozwólcie, że ja przeczytam sobie ten fragment z Biblii Warszawskiej, chociaż już dzisiaj korzystam głównie z ewangelicznego przekładu. Ewangeliczny Instytut Biblijny w Poznaniu zrobił taki nowy, uwspółcześniony przekład, uważam bardzo dobry. W pierwszym liście Jana, trzecim, rozdziale, ósmym wierszu czytamy tak, Biblia warszawska. Kto popełnia grzech z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. I uwaga, zwróćcie uwagę na tę drugą część. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. W Biblii Tysiąclecia jest napisane tak, Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Bardzo mi się podoba przekład Biblii warszawsko-praskiej. Tam tłumaczenie brzmi tak. Syn Boży objawił się właśnie po to, aby zniszczyć dzieło diabła. Jezus Chrystus przyszedł właśnie po to, aby zniszczyć Dzieła diabła. I moi kochani, chciałbym przeczytać teraz bardzo obszerny fragment Ewangelii, gdzie możemy zobaczyć jeden z wielu dni Jezusa Chrystusa, bo mam wrażenie, że to, co przeczytam, działo się jednego dnia, i zobaczymy właśnie wypełnienie tego, co wcześniej przeczytaliśmy, że Jezus przyszedł właśnie po to, aby zniszczyć dzieła diabła. I zobaczymy takie cztery dzieła diabła, które zostają zniszczone przez Jezusa Chrystusa i odniesiemy to do dzisiejszego czasu, naszego życia, abyśmy dziś również mogli doświadczyć zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad różnymi dziełami diabła, które On próbuje budować w naszym życiu. Nawet jest taka zachęta, wezwanie do nas jako do Kościoła, że diabeł jako lew ryczący, chodzi wokoło każdego z nas i czyha i szuka takiego miejsca, aby zaatakować. A my, mocni wierzę, mamy dać mu odpór. Nieraz nasze słabości, brak czujności czyni, że on jednak wchodzi i dokonuje jakichś dzieł, ale na szczęście na to Syn Boży właśnie się objawił, żeby dzieła, Boże, dzie, dzieła diabelskie zniszczyć. Fragment, który chciałbym przeczytać i znów będę czytał z Biblii Warszawskiej, jest to Ewangelia Łukasza, ósmy rozdział. I przeczytam fragment od 22 do 25 od 22 do 56 wersetu. Pierwsze dzieło diabła, które zostaje zniweczone jest to burza. I stało się pewnego dnia, że wstąpił do łodzi on i uczniowie jego i rzekł do nich, przeprawmy się na drugi brzeg jeziora. I odbili od brzegu, a gdy płynęli, on zasnął i, zerwała, i zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze i fale ich zalewały i byli w niebezpieczeństwie. Wtedy przystąpili do niego i zbudzili go, mówiąc, mistrzu, mistrzu, giniemy. A on obudziwszy się, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. I rzekł do nich, gdzież jest wiara wasza? Oni zaś przestraszywszy się, zdumiewali się i mówili jedni do drugich, Któż to jest ten, że nawet wiatrą i wodzie rozkazuje i słuchają go? Przechodzimy do następnego uwolnienia, czyli dzieła diabelskiego, jakim było opętanie. I zobaczcie, to cały czas dzieje się w tym samym czasie. I dopłynęli do krainy Garezeńczyków, która leży naprzeciw Galilei. A gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od dłuższego czasu nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. A gdy ujrzał Jezusa z krzykiem, padł przed nim i donośnym głosem zawołał. Cóż ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę Cię, nie dręcz mnie, gdyż nakazywał duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Od dłuższego bowiem czasu szarpał nim, a choć go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię. Zapytał go więc Jezus, jak Ci na imię? A ten rzekł, legion gdyż wiele demonów weszło w niego i prosiły go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań, A było tam duże stado świn pasące się na górze i prosiły go, aby im pozwolił w nie wejść. I pozwolił im. Gdy demony wyszły z tego człowieka i weszły w świnie, rzuciło się całe stado do urywiska, do jeziora i utonęło. Pasterze zaś, zobaczywcy co się stało, uciekli i donieśli o tym w mieście, w mieście i po wioskach. Ludzie wyszli zobaczyć co się stało i przyszli do Jezusa i zastali tego człowieka, z którego demony wyszły przy odzianego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u stóp Jezusa i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, jak został uzdrowiony ten opętany i prosiła go cała ludność okolic Gerazeńskich, by odszedł od nich, gdyż ogarnął ich wielki strach. Wtedy on wsiadł do łodzi i zawrócił. A mąż ten, z którego wyszły demony, prosił go, by mógł być z nim. Lecz on odprawił go, mówiąc, wróć do domu swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy, w innej Biblii mamy wielkie dzieła, uczynił ci Bóg. I odszedł, rozpowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. A gdy Jezus powrócił, Przyjął go lud, zobaczcie, cały czas jest ciąg wydarzeń, a kiedy powrócił, przyjął go lud. Wszyscy go bowiem oczekiwali. Oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi i padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu, gdyż miał córkę, jedynaczkę, w wieku około dwunastu lat, a ta umierała. A gdy on szedł, tłumy cisnęły się do niego. I teraz uwaga, kolejne dzieło.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 Dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta spostrzegszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i padłszy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zajrzekł do niej, córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. Gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś, z domu przełożonego synagogi, mówiąc, i mamy kolejne dzieło diabła, umarła córka twoja, nie truć już nauczyciela. Jezus zaś, usłyszawszy to, odpowiedział mu, nie bój się, tylko wiesz, a będzie uzdrowiona. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi i ojcu i matce dziecka. A wszyscy płakali i żałowali. On zaś rzekł, nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno, dziewczynko wstań! I powrócił duch jej i zaraz wstała, a on polecił, aby jej dano jeść. I wpadli w osłupienie jej rodzice, on zaś przykazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. Moi kochani, Jeden z fragmentów Bożego Słowa, Ewangelia Jana kończy się takimi słowami, kiedy ewangelista mówi i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze, te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus Chrystus jest Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Pan Jezus dokonał bardzo wiele cudów, tak? Gdyby spisać księgi, to dla tych ksiąg nie starczyłoby miejsca na ziemi, mówi inny fragment Ewangeliana. Te cuda to były też niweczenie dzieł diabelskich, dlatego że, czytaliśmy, właśnie po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. I tu mamy właściwie jeden dzień z życia Pana Jezusa, gdzie takie cztery dzieła diabła zostają zniszczone. Pierwszym dziełem to była ta burza. Lubię tę historię o uciszeniu burzy, często ją używam na ewangelizacjach. Ona mi też odzwierciedla moje życie. Wiecie, my w naszym życiu jesteśmy w takiej podróży z jednego brzegu na drugi brzeg. Oto 1 czerwca 1959 roku rozpoczęła się podróż Marka Tomczyńskiego na tej ziemi. W zasadzie to 9 miesięcy wcześniej zostałem poczęty, ale 1 czerwca urodziłem Cię, to jest, wiecie, znalazłem się w Łodzi i rozpoczęło się moje życie. Znam początek mojej podróży, chociaż nie znam dnia ani godziny zakończenia tej podróży. Prawdopodobnie jestem gdzieś w jakimś miejscu, no, bliżej tamtego brzegu niż tego, od którego odpłynąłem. Więc płynie sobie. Każdy z nas to jest taka łódź, którą płyniemy z jednego brzegu na drugi. I wiecie, w życiu jest tak jak na morzu. Nieraz jest tak miło i fajnie. Woda spokojna, nic złego się nie dzieje i jesteśmy gotowi powiedzieć tak, jak często moja mama odpowiadała, kiedy się pytałem, mamo i co u ciebie? O dziecko, daj Boże, żeby tak było, jak jest. Chociaż moja mama nieraz zawsze czekała, że coś gorszego może się stać. Tak, co to znaczy gorszego? Że znów pojawi się jakaś burza. A tych burz w naszym życiu rodzinnym przeżywaliśmy bardzo wiele. Jedna z największych to była, kiedy miałem dwa lata. <grywa> I zmarł nasz ojciec. Trójka dzieci pozostała sama. Mama bardzo nas kochała. Ja miałem dwie starsze siostry. Mój ojciec bardzo czekał na narodziny syna. Miał wiele wspaniałych planów związanych z moim życiem, z naszym życiem. Ale niestety 2 czerwca, dzień po moich drugich urodzinach, mój ojciec po krótkiej, ale bardzo ciężkiej chorobie zmarł na raka. Krzycząc w szpitalu, ja chcę jeszcze żyć. To była burza, która miała niesamowity wpływ na dalsze moje życie. Nie rozumieliśmy, co się stało. W domu było pytanie, co my takiego zrobiliśmy, że Bóg nas tak ukarał? Za co Bóg ukarał tego człowieka, który był dobrym człowiekiem, który nie tylko dobry był jako on e, moralnie, ale to był wspaniały ojciec, wspaniały mąż, wspaniały sąsiad, człowiek, który nie był obojętny na problemy innych ludzi. Wiecie, kiedy źli ludzie umierają, to mówimy, no tak, zasłużyli, ale kiedy ktoś, kogo oceniamy jako dobry, wspaniały człowiek, nie rozumiemy tego. Rok później, opowiadałem to też wczoraj, wpadłem do dołu z lasującym się wapnem. Przez 11 dni nie widziałem na oczy, a po 6 dniach ordynator przygotowywał moją matkę na ewentualność, że nie odzyskam wzroku. Kolejna burza, której już moja mama nie była w stanie emocjonalnie znieść. Wtedy przeżyła niesamowite załamanie nerwowe. Moja mama do końca życia pozostała osobą samą. Nigdy już drugi raz nie wyszła za mąż, ale postanowiła, że w domu będzie tak, jakby ojciec żył. Kiedy miałem pięć lat i zacząłem mieć już taką świadomość i pamięcią sięgam, nie potrafiłem się pogodzić z tym, że inne dzieci miały rodziców, a ja nie mam ojca. To było bardzo trudne. To ostatecznie doprowadziło, że w bardzo wczesnym wieku związałem się z mężczyznami uzależnionymi, bo tęsknota za autorytetem mężczyzny była tak wielka, że dla mnie przebywanie w obecności mężczyzn było czymś najcudowniejszym i najwspanialszym. A jakich tak na co dzień mały ośmioletni chłopak, jakich mężczyzn może mieć do dyspozycji? No niestety tych, którzy w takim parku, a właściwie części tej parku, to była taka ciemna strona tej dzielnicy, Siedzieli tam od rana do wieczora na tych połamanych ławkach z butelkami taniego wina pod nogami. I bardzo krótko i stałem się jednym z takich ludzi. Było wiele problemów. A później, kiedy dorosłem, poznałem dziewczynę. Nasze standardy etyczno-moralne właściwie nie istniały, więc po bardzo krótkiej znajomości ta dziewczyna oznajmiła mi, że jest w ciąży. I trzeba coś z tym zrobić. My mieliśmy taką zupełnie luźną relację. Tam nie było jakiejś miłości. wiecie, I myśleliśmy nawet, bo to były inne zupełnie czasy. A może aborcja przecież była dostępna wtedy? Nasze mamy, które się znały. Moja żona od 16 roku życia też wychowywała się bez ojca. Nasze matki, które znały się, były bardzo przeciwne tej naszej relacji. I pamiętam, jak moja matka powiedziała, nie! To nie jest dla Ciebie, dziewczyna, Żona, e, mama mojej żony, to nie jest mężczyzna, z którym powinna się związać? I kiedy nad, że matki powiedziały nie, my powiedzieliśmy, a właśnie, że tak. I wzięliśmy ślub, a że nie mogliśmy mieszkać w naszych rodzinnych domach, wynajęliśmy pomieszczenie, taki mały garaż, 9 metrów kwadratowych, bez wody, bez centralnego ogrzewania, tam to były cztery ściany po prostu. Moja żona nie wiedziała, że wychodzi za mąż za człowieka uzależnionego. I się zaczęło piekło, które o mało, aby się nie skończyło samobójstwem, śmiercią mojej żony, ale byłem na tyle trzeźwy, że mogłem w ostatniej chwili temu zapowiedz. Wiecie, są takie burze, które są tak wielkie, że w pewnym momencie się poddajesz. Pamiętacie tę historię o to, kiedy oni płyną tą łodzią? Tacy czuli się bezpieczni. Bo wiecie, jak jest dobrze, jest dobrze. To wtedy wydaje się, że Pan Bóg jest taki blisko, że Pan Jezus jest taki kochający. Tak jest super. I ja myślę, że tego dnia, kiedy Pan Jezus mówi przeprawmy się na drugą stronę, to oni, wiecie, z takim pokojem, Panie, Ty będziesz z nami, wsiadamy do łodzi. O, ja myślę, że jak oni wypłynęli od brzegu, apostołowie czuli taki komfort, na pewno śpiewali. I gdy wokoło straszna burza, Jezu ze mną w łodziec. O, jak fajnie się śpiewa takie piosenki o sztormach, o burzach, choćby figi nie zakwitły, urodzaj winnic by a w Panu radość będę miał, wiecie. To są takie pieśni, o, ani życie, ani śmierć, ani głębokości, ani wysokości. Nic nie odłączy mnie od miłości Chrystusowej. Wtedy, kiedy jest wszystko dobrze, to nam się tak dobrze to śpiewa i może oni tak śpiewali, ale po chwili coś się stało. Zobaczcie, co się dzieje. Oto nie, na daleka uczniowie widzą, że niebo się chmurzy, Nagle poczuli, że coraz większy wiaterek wieje. Nie, czytamy. I nagle! Takie są dzieła diabła. I nagle, ni stąd, ni zowąd, w najbardziej nieoczekiwanym momencie, kiedy wydawało się, że wszystko będzie dobrze, do drugiego brzegu już było niedaleko i nagle zerwała się gwałtowna wichura. Ta wichura, ten wiatr, ten ogromny deszcz, to są nieraz problemy, które przychodzą na nasze życie. To są te problemy, z którymi nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić. Zauważcie, uczniowie sobie nie byli w stanie z tym poradzić. Przynajmniej trzech uczniów, pamiętacie kim było z zawodu i gdzie ich Pan powołał? To byli rybacy. Oni że rzemiosło przyjęli od swoich ojców, a ojcowie od swoich ojców. Oni łowili z łodzi, oni potrafili rozpoznawać na podstawie nieba, jaka będzie pogoda, a dla nich jakaś tam fala, jakiś tam sztorm też nie był problemem, bo oni od dziecka wychowali się na, na, na, na łodzi, więc oni mieli bardzo dobre doświadczenie. Tak jak wielu z nas z wiekiem ma coraz lepsze doświadczenie życiowe. I z wieloma problemami wcale nie biegniemy do Pana Boga. Wiesz, kiedy masz kar, to wcale nie rzucasz się na twarz, nie walisz głową o podłogę, krzycząc, Boże, ratuj, ginę. No, idzie sobie do apteki, bierzesz jakieś kropelki, witaminę C i czy weźmiesz to, czy nie weźmiesz to, po siedmiu dniach minie. Prawda? Więc potrafimy radzić sobie z coraz... Zauważcie, że medycyna już tak daleko posunęła się, że z coraz większymi burzami potrafimy sobie radzić na przykład na płaszczyźnie zdrowia. To jest, to, jest, to, jest, to jest niesamowite, ale niestety nieraz przychodzą takie burze, które są większe niż zdolności nasze, aby je rozwiązać. I w pewnym momencie nasze małżeństwo było w takim miejscu, gdzie moja babcia... Powiedziała, nie ma szans, aby oni dłużej byli sobą niż 6 miesięcy. W tym roku minęło 37 lat. Ale coś się stało. Moi kochani, coś się stało. To nie jest to, że ja wziąłem się w garść. I zacząłem w tej burzy dryfować. I udało mi się wyprowadzić tę łódź mojego życia z tej burzy, bo jestem tak zdolnym chłopakiem. To nie uczniowie wyprowadzili z tej burzy tę łódź. Oni raczej w pewnym momencie byli zupełnie zrezygnowani i budzą tylko Pana Jezusa i mówią, nic się to nie obchodzi nauczycielu, że giniemy, to już koniec. Tak. Dla nich to był koniec. Nieraz znajdujemy się w takich momentach, że dla naszego życia już jest koniec. I co wtedy robisz? Mówisz tak często. Widocznie tak musi być. Taki mój los. No co mam zrobić? Albo trzeba się z tym pogodzić. No trudno, nasze małżeństwo rozwala się i już niedługo nie będzie. No trudno. Marek gdzieś prawdopodobnie, jak większość jego kumpli w późniejszym czasie, będzie znaleziony gdzieś na ławce, gdzie już nie będzie żył. Bo w taką stronę to wszystko szło. Ale na to Syn Boży się objawił. Na to właśnie, właśnie po to Syn Boży przyszedł, objawił się, aby takie dzieła diabła zniszczyć. I oto, i oto On zniszczył nie tylko w moim, ale w życiu wielu z was zniszczył te dzieła diabła, ten grzech, którego nie bylibyśmy w stanie sami z siebie zrzucić. Wiecie, ja zauważam, że nieraz ludzie chcieliby grzech, problem grzechu rozwiązać z tym, że postanawiają, ja już nie będę więcej taki, jak byłem. Czyli tak, tak, grzeszyłem do tej pory, ale teraz już nie będę tych rzeczy robił. Okej, okay, życzę ci powodzenia, tylko jest pewien problem, ale co z tymi grzechami, które już popełniłeś? Wiecie, jeżeli zapełnisz kosz śmieciami i postanowisz, że już więcej tam niczego nie dorzucisz, to wcale nie znaczy, że ten kosz staje się pusty. A więc co z tym, co zrobiłem do tej pory? Po czasie możesz powiedzieć tak, ja pamiętam takiej starszej siostrze chciałem nawet tak zasugerować. I tak pomyślałam sobie, jak doradzić, jak ona tu przypomina sobie jakieś grzechy z dzieciństwa, a sama już ma prawie 100 lat i ona mówi, och, bo ja nie wiem, co teraz będzie, bo ja w dzieciństwie takie grzechy popełniłam. Wiecie, co mi się cisnęło na usta, żeby powiedzieć, babciu, to było tak dawno, że zapomnij o tym. Tylko wiecie co? Cały problem polega na tym, że grzechy, które popełniasz nie ulegają przedawnieniu. To, że ja zapomnę, że w koszu są śmieci, wcale nie czyni ten kosz wolny od tych śmieci. Jest tylko jedna rzecz, która może cię uwolnić. Jest to Jezus Chrystus, a On właśnie po to się objawił, aby te dzieła zniszczyć. Te dzieła, których ty własną siłą, ani mocą nie jesteś w stanie zniszczyć. I dopłynęli do brzegu. I zobaczcie, co się dzieje, kiedy dopłynęli do brzegu. O, uczniowie sobie może mówią tak, oj, dobrze, że z nami jest Pan Jezus. Wreszcie spokój. Tak, wreszcie spokój. Nagle wychodzi jakiś dziwny człowiek. I okazuje się, że on ma w sobie legion demonów. Pomyślcie, jaką ten człowiek ma moc i siłę, że wiążą go łańcuchami, czytaliśmy, łańcuchy, sznury, a on ma taką siłę, że te łańcuchy rozrywa. Nikt z nas nie ma takiej siły, jaką miał ten człowiek, bo nikt z nas związany łańcuchami nie jest w stanie ich zerwać. Ha, bym cię związał sznurowadłem i byś nie był w stanie zerwać tego. A co tu mówić o łańcuchach? Wiecie, ten człowiek jest też reprezentantem pewnych dzieł diabelskich. Tak, bo to nie było Boże dzieło, że ten człowiek był opętany i miał w sobie legion demonów. Tak myślę sobie, jak wiele dzisiaj osób cierpi z powodu takich działań diabelskich na ich emocje. Pamiętam pewnego człowieka na ewangelizacji, wyszedł do przodu do modlitwy. Kiedy zacząłem chwilę z nim rozmawiać, on powiedział, ja chcę być innym człowiekiem, ja już nie wiem, ja nieraz robię coś, czego ja w ogóle naprawdę nie chcę zrobić. Na przykład jestem bardzo agresywny dla mojej żony. Potrafię ją wyzwać, potrafię na nią rękę podnieść, a później, a później tego żałuję i nie potrafię zrozumieć, dlaczego ja to zrobiłem. Wiecie, kiedy słyszysz takiego człowieka, jestem też terapeutą, to od razu widzisz, jak y, y, y, takie myślenie terapeutyczne, o następny, który chce już na diabła zrzucić odpowiedzialność swojego postępowania. Wiecie, ale to nieraz nie jest wcale zrzucenie na diabła odpowiedzialności faktycznie jest jakieś niekontrolowane, dziwne zachowanie, którego trudno nam później sobie wytłumaczyć. Jak często słyszę człowieka, który mówi: Nie wiem, dlaczego to zrobiłem, nie wiem, dlaczego tak się zachowałem, nie wiem, dlaczego go pobiłem, nie wiem, dlaczego tak wyzwałem moje dziecko. Jakaś, jakaś nie wiem, jakaś złość. Nie potrafimy nawet zrozumieć, skąd się to bierze. Właśnie diabeł jak lew ryczący, krąży wokół nas, daj mu przystęp, a on wykorzysta ciebie, żeby zniszczyć relacje z drugim człowiekiem. Pamiętam tego człowieka, który tak się czuł bezradny. Mówił, nie jestem w stanie... Nie jestem w stanie tego zrobić, ja już o nie tyle razy obiecałem, że będę innym człowiekiem i ciągle wraca do tego samego. Ona już uważa, że jestem kłamcą, bo obiecuję, a później i tak jestem taki, jaki jestem. A ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego tak postępuję. I wtedy myślę sobie, po co Jezus Chrystus przyszedł na świat? Właśnie po to, aby takie dzieła diabła zniszczyć. Bo to są dzieła diabła. Nie myśl, że twoja złość, którą okazujesz względem bliskiej swojej osoby, to jest święte oburzenie. Kiedy przy tym padają przekleństwa, kiedy przy tym nieraz jest podniesiona ręka, to nie jest święte oburzenie. To jest diabelska złość, którą nieraz i człowiek Boży potrafi być ogarnięty. Co zrobić? Powiedziałem do tego człowieka, jeżeli chcesz, Będziemy się modlić. Po krótkiej modlitwie on zaprosił Pana Jezusa do serca i powiedział, Jezu, ja nie jestem w stanie sam z tym walczyć, ale Ty właśnie po to się objawiłeś, aby zniszczyć takie rzeczy w moim życiu. Ja, go, ja mu pomagałem modlić się. Widzicie, skończyło się spotkanie. Ja dwa lata później znów byłem w tej miejscowości i głosiłem słowo po nabożeństwie ten człowiek podchodzi do mnie, poznałem go, nie wiedziałem jeszcze za bardzo, mówię, oj, chyba ostatnio się widzieliśmy. On mówi, nie tylko się widzieliśmy, ale modliłeś się, pastorze, o mnie. Ja wtedy mówiłem o takiej dziwnej złości, która mnie ogarnia, którą nie jestem w stanie kontrolować, o tym, że moje małżeństwo już w zasadzie jest na granicy, bo ja tyle krzywdy robię. I ja tego nie rozumiem, ale wiesz co, po tym czasie, kiedy się modliliśmy, coś się zmieniło. Kiedy znów tak czułem, że coś jest nie tak i na ogół to były takie iskierki, które zapalały we mnie ten gniew. Ja nagle nie miałem tego gniewu. Ja, jak to jest? Co się stało? Na to właśnie objawił się Syn Boży, Amen. aby zniszczyć dzieła diabła. Ten człowiek opętany przez legion demonów w jednej chwili został uwolniony. Ja jestem pewny, że uczniowie powiedzieli, jak na jeden dzień, to już za dużo. Ale kiedy schodzili, nagle tłum ludzi już czekał, kiedy się pojawią. I oto czytamy pewna niewiasta od dwunastu lat, która miała krwoto. No tak, no, yy, bracie, no to zaraz, no ona była chora, no to zaraz, dzieło diabła, a może, a może Bóg tak chciał? Wiecie, kiedy my uważamy, że Bóg tak chciał? Kiedy masz jakiś problem, przychodzisz do Boga, prosisz Go o rozwiązanie, nie ma rozwiązania, mija czas, problem nie jest rozwiązany i wtedy zaczynasz się zastanawiać, czy to nie jest wola Boża. No widocznie to jest wola Boża, skoro proszę Boga, a nie jest to rozwiązane. Pamiętacie, kim była ta niewiasta? Ona była Żydówką. Wiecie, co to znaczy? To była kobieta, która wiedziała, kim jest Wszechmogący Bóg. Izrael. W Izraelu nie było w tamtych czasach takiego świadomego ateizmu. Izraelici szczycili się, że oni mają tego Boga jednego, tego żywego. A żywego dlatego, że przez znaki i cuda on naród wyprowadził z Egiptu. Ten żywy Bóg dał obietnicę. Pamiętacie jeden z psalmów, który mówi i przebaczę wszystkie Twoje winy i uleczę wszystkie Twoje choroby. Stary Testament. On już na początku w drugiej Księdze Mojżeszowej objawia się, ja Pan Twój lekarz. Izraelici bardzo praktycznie modlili się o rozwiązanie swoich problemów. Jak myślicie, czy ta kobieta, kiedy pojawił się ten krwotok, ona nie zaczęła modlić się do Boga? Ja myślę, że, że ona miała może coś z Polaka. Bo wiecie, my mamy takie powiedzenie, jak twoga no pewnie i to jest dobre. I nie czuj się zakłopotany, że dopiero jak twoga to znalazłeś czas dla Pana Boga. I jest okej. Okay. A więc ona na pewno modliła się i jeden rok, i drugi rok, i trzeci rok. Wiecie, po kilku latach, kiedy się modlisz i nie widzisz żadnej odpowiedzi, zastanawiasz się, czy jest sens dalej się modlić. Ja pamiętam, jak modliliśmy się o jedną siostrę w Janowicach. Ona przyszła z informacją, że ma raka yy, płuc. Wszyscy, kiedy się dowiedzieli, wyszedłem na, na kazalnicę w niedzielę i powiedziałem, siostra Ala, Maraka Puc, aż taki szmer przeszedł po posali. Po ja mówię, bracie siostry, teraz wstaniemy i modlmy się o naszą siostrę. Wiecie, do czego bym przyrównał tę modlitwę? Do grzmotu wodospadu Niagara albo wodospadu Wiktoria, jeszcze większy jest. To, to, to, to, było, to, to była modlitwa. Jak widzicie, ja nie mam takiego cichego głosu. Ja mam... Ja wołałem Panie! To ja nie słyszałem swojego głosu. Taki krzyk był w kościele, żeby prosić Pana Boga o uzdrowienie. Ale co? Ale mijał tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, już rok, już dwa. Sytuacja się nie pogarszała, ale nie poprawiała. I pamiętam, jak po długim okresie czasu mówię kościele, no módlmy się, módlmy się, pamiętajmy o naszej siostrze Ali. Chciałbym, żebyśmy teraz o nią się pomodlili. Proszę, powstańcie, pomódlmy się Ale. Wiecie, jaka to była modlitwa po roku czasu? Panie, no, Błogosław Ale, no, Uzdrow, prosimy, tak, o Panie. Ja Zatrzymałem się i mówię, Boże, a gdzie jest ten wodospad? Gdzie jest ten huk modlitwy? Dlaczego go dzisiaj nie ma? Wiecie dlaczego? Bo czas płynął, nic się nie zmieniło, Widocznie tak musi być. Jak często przyjmujemy taką postawę. Ale ta kobieta nie przyjęła takiej postawy. Nie tylko po sześciu latach. Nie przyjęła takiej postawy po siedmiu latach, po dziesięciu latach. I kiedy już 12 lat była chora, ona cały czas walczyła i pewnego dnia przyszła z tyłu do Pana Jezusa i dotknęła się szaty Jego i natychmiast została uzdrowiona. I wiecie, później dziwną rzecz ta kobieta robi. Ja mówię, Boże, ale ona dziwnie się zachowywała. Zamiast skakać, zamiast się cieszyć, zamiast krzyczeć „Aleluja, jestem uzdrowiona, to wiecie co czytamy? Czytamy tak. Pan Jezus mówi, ktoś się mnie dotknął. Gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy cisną się do Ciebie i tłoczą. Jezus zażegnął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. Uwaga. A niewiasta spostrzegłszy, że się nie może ukryć. No, szok. Ona zamiast alleluja, to ona zaczęła się ukrywać. A niewiasta... Spostrzegłszy, że nie może się ukryć, podeszła z drżeniem, ze strachem i padłszy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. Dlaczego ona była taka przerażona i chciała się ukryć? Bo ona popełniła przestępstwo. Wiecie, co to znaczy Krwotok. Krwotok tę kobietę czynił nieczystą. Nieczysty człowiek nie miał prawa dotknąć osoby czystej, dlatego że ona stawała się nieczysta. To, to, to, to, to w Izraelu było bardzo ważne. Nie wolno, bo nawet gdyby ktoś usiadł na miejscu, gdzie siedziała wcześniej osoba nieczysta, stawał się nieczysty i musiał podlegać oczyszczeniu przez siedem dni, i wyprać. Ojej, to cała procedura była. I teraz co ona robi? Ona świadomie dotyka się, robi coś, czego nie ma prawa zrobić, bo osobę czystą może za chwilę zanieczyścić. I ona dotyka Pana Jezusa. Ale Pana Jezusa, ona wcale nie zanieczyściła. Ona była nieczysta, Pan Jezus czysty, ale Jego czystość była większa niż jej nieczystość. I to nie, że ona zanieczyściła Pana Jezusa, ale Pan Jezus oczyścił ją. To było fantastyczne. Jak w jednej chwili kobieta zostaje uzdrowiona. Przypomina mi się tu Angelika. Wiecie, w zeszłym roku Angelika była z grupą ludzi w generacji T w naszym mieście i ewangelizowali. To było w, tak, w zeszłym roku. W zesz w zeszłym roku. Angelika, kiedy przyjechała, ona jest w przyrodzie śląskiej w kościele. Kiedy przyjechała do nas, miała pewien problem, taki już od kilku dni silny ból w podbrzuszu. Ona bardzo cierpiała i powiedziała, nie wiem, czy mogę tutaj zostać, mam taki ból. Młodzi ludzie... Modlili się o nią, ale to niczego nie zmieniło, więc przypomnieli sobie, że w, że w Legnicy jest lekarz, kobieta, ona jest z Nigerii, ona jest ginekologiem, że zawieziemy, to nasza siostra w Chrystusie zawieziemy do, do, do, tej, do tej doktor. I Angelika pojechała do tej pani doktor. Ona ją przyjęła i mówi, co jest, pytała się, mówi, wiesz co, Zrobić Ci USG. I kiedy zrobiła USG i zrobiła zdjęcie, okazało się, że na jej jajniku jest potężny guz. Potężny guz. Ta lekarz była bardzo zakłopotana. Powiedziała, Angeliko, natychmiast dostaję skierowanie do szpitala i ode mnie prosto musisz jechać natychmiast do szpitala. Dzięki Bogu, że to jest wierząca lekarz, więc powiedziała, Angeliko, jeszcze z tobą się pomodlę przed wyjściem. I ta wierząca osoba, lekarz, Pomodliła się Angelikę. Wiecie, Angelika poczuła tak, jakby cały świat się zawalił. Jakiś wielki gus na jej jajniku. Młoda dziewczyna wyszła, była zapłakana. Młodzież mówi, co się dzieje? Ona mówi, natychmiast muszę jechać do szpitala. Oni mówią, Angelika, będziemy z tobą się modlić. Jeszcze nałożyli na nią ręce, modlili się, zawieźli ją do Legnickiego Szpitala, została natychmiast przy, przyjęta na oddział i oczywiście zaczęto robić od razu, jeszcze raz badanie. I jeszcze raz zrobiono USG. I kiedy zrobiono USG, lekarz przyszedł do jej pokoju i mówi tak, a kiedy pani to wcześniejsze USG miała robione? Ona mówi, dwie godziny temu. On mówi, to niemożliwe. Dlatego, że zrobiliśmy USP i nic nie ma. A faktycznie jest. Wiecie, lekarze byli tak zdumieni, że zaczęli robić jej takie bardzo specjalistyczne badania, które doprowadziły poprzez badania krwi. i mówią, faktycznie tam coś było, bo są jakieś ślady postanie zapalne. Została natychmiast uzdrowiona. Ta kobieta jedna, Zobaczcie, jedna kobieta od 12 lat cierpi na kwotę, 12 lat czeka, a inna, jak tylko się dowiaduje o chorobie, jeszcze nie do, zdążyła dobrze rozgościć się w szpitalu po przejechaniu z przychodni, gdzie była badana, zostaje w jednej chwili uzdrowiona. Na to objawił się Syn Boży, żeby zniszczyć dzieło diabła. Jeżeli wolą Bożą było, żeby te osoby chorowały, to Pan Jezus zrobił coś wbrew woli Bożej. Wiecie, Pan Bóg, moją wolą jest choroba, a Pan Jezus mówi, a ja ją zabiorę. <grymne> Pan Jezus powiedział, że przyszedł po to, aby wykonać wolę Ojca i On nic więcej nie czyni, jak tylko to, co Ojciec każe, żeby czynił. Więc to nie była wola Ojca, bo On by nie przeciwstawił się woli Ojca. Tak jak ostatnie dzieło diabła, śmierć dwunastoletniego dziecka. Nie było wolą Boga, żeby to dziecko zmarło. Bo gdyby to było wolą Boga, to ona by nie powróciła do życia. Bo Pan Jezus nie działał wbrew woli Boga. Co jest ciekawe? Zadam wam pytanie. Powiedzcie mi, czy ta dziewczynka, też 12-letnia. zobaczcie, tam jest kobieta od dwunastu lat cierpiąca na kwotok i dwunastoletnia dziewczynka, która umiera. Czytamy, że kiedy ta kobieta została uzdrowiona z krwotoku, nagle przyszedł ktoś do pana Jezus, do tego człowieka z domowników i mówi, nie truć już nauczyciela, no bo to już koniec. Ona umarła. A Pan Jezus mówi tak, nie bój się tylko wiesz, a ona będzie uzdrowiona. A kiedy przyszedł do tego domu i zobaczył ludzi płaczących, mówi do nich, nie smućcie się, bo ona śpi. A oni zaczęli go miewać, bo wiedzieli, że umarła. Pytanie. Spała czy umarła? Czy kiedykolwiek się zastanawiałeś? To jest bardzo ciekawe. Czytamy a wszyscy płakali i żałowali jej. On rzekł: nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. No i teraz mamy konflikt. Śpi czy umarła? Wiecie, ja wiem, że dla was jest to trudne pytanie, no bo jak tu powiedzieć, że umarła? No to co, Pan Jezus pomylił się? No to dlaczego Pan Jezus powiedział, że śpi? Ale pytanie pozostaje, czy umarła, czy śpi? Odpowiedź mamy później. On zaś ująwszy ją za rękę zawołał głośno dziewczynko wstań, uwaga, i powrócił duch jej i zaraz wstała. I powrócił duch jej. Umarła? Umarła. Dlaczego Pan Jezus powiedział śpi? Bo Pan Jezus tutaj pokazał, że życie wcale nie kończy się tu i teraz na ziemi. Wiecie, jeżeli człowiek myśli, że życie się kończy tu na ziemi, a jeżeli myśli tak chrześcijanin, to jest najbardziej ze wszystkich pożałowania godny. Bóg powołał człowieka do życia, życia wiecznego. I to życie wieczne podzielone jest na dwie części. Ci, którzy uwierzą i ochrzą się, będą zbawieni, a ci, którzy nie uwierzą, będą potępieni. Ale to nie jest tak, że któryś nie będą dla nas śmierć to jest koniec. Dla dziecka Bożego to już się zmienia. Bo dla mnie śmierć nie jest końcem, tylko ostatnią przeszkodą. Apostoł Paweł mówi, jeżeli miałbym wybrać między życiem a śmiercią, wybrałbym... Pamiętajcie, co powiedział? Śmierć! No to zaraz, unicestwienie... Nie. On powiedział nawet, dlaczego? Śmierć, bo wtedy byłbym twarzą w twarz z moim Panem Jezusem Chrystusem. Ale ze względu na was jeszcze trochę pożyć. A więc Pan Jezus pokazał to zupełnie z innej perspektywy. Ta dziewczynka umarła. Jak możemy to odnieść do naszego życia? Mógłbym wam powiedzieć o kilku cudach zmartwychwstrzeszenia, nawet o pewnym człowieku, który był w Janowicach, który był zastrzelony. W tej chwili w środzie śląskiej również jest młody człowiek, który ma akt zgonu, swojego zgonu. Wiecie, pogotowie przyjechało, on już był bez oddechu, był martwy, sprawdzono puls, był wyziębiony i powiedziano, umarł i zawieźli go do prosektorium, czy no, do prosektorium i tam go położono, w worku już leżał. I w pewnym momencie ten człowiek wrócił do życia. Widzicie, wygrzebał się z tego worka, nie wiedząc o co w ogóle chodzi, gdzie ja jestem. Kiedy wyszedł i zobaczył, gdzie jest, się przeraził. A tam był dozorca. I kiedy ten dozorca zobaczył, co się stało, zaczął uciekać, a ten chłopak pomyślał tak: o, on na pewno do wyjścia leci, lecę za nim. Chłopak ten jest w kościele w środzie. Może będziecie kiedyś mieli możliwość go poznać i sam wam opowie historię swojego życia. Ale ja nie o tym chcę mówić. Ja chcę mówić o innej śmierci, która być może już jest udziałem twojego życia. Wiecie, że małżeństwo może umrzeć? Że już może nie być w małżeństwie relacji, miłości. Po prostu umarła. Być może kiedyś powiedziałeś do swojego dziecka, ty już dla mnie nie istniejesz. Znam ojców, którzy mówią, mój syn nie żyje. Z powodu tego, że przez syna zostali tak zranieni, że w ten sposób się wyrzekli dziecka. Śmierć, on już nie żyje. Być może w Twoim małżeństwie nie ma już relacji, albo ono umiera. Już tak funkcjonuje, bo funkcjonuje. Gdybym wziął Ciebie na poradnictwo i bym zadał sobie pytanie, czy kochasz swoją żonę, odpowiedziałbyś po chwili, czy ja wiem, ja już się do niej przyzwyczaiłem. Wiecie, kiedy ktoś mi w ten sposób mówi, patrzę w niebo i mówię, broń mnie, e, Boże, chroń mnie, abym nigdy się nie przyzwyczaił do mojej żony. Bo jeżeli już tylko przyzwyczajenie jest w Twoim małżeństwie, to tak naprawdę Twoje małżeństwo już umarło. Dlatego, że życiem małżeństwa jest miłość. Bóg jest miłością. My z żoną wiemy coś na ten temat, bo w naszym małżeństwie nie było miłości. Mało tego, była jeszcze w sercu mojej żony gorycz, taka wiecie, nie chcę użyć słowa nienawiść, ale to, co ja wnosiłem, wprowadzało bardzo złe emocje, więc... My, kiedy nawróciliśmy się, nie startowaliśmy od zera, bo od zera to jest tak, jakbyśmy się dopiero poznali, ale my nawracamy się z obciążeniami i teraz wiecie, jak ten problem rozwiązać. Pamiętam, jak pewnego dnia moja żona, czytając Biblię, powiedziała Marek, ja czytam w Biblii, że Bóg jest miłością. Jak On jest miłością, czy nie powinniśmy prosić Jego, żeby nasze miłość do siebie nawzajem i zaczęliśmy to robić. I coś zaczęło się rodzić. Coś zaczęło się rozwijać. Ja dziękuję, że po 37 latach kocham moją żonę bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. A musisz tę miłość pielęgnować, bo jeżeli tej miłości nie pielęgnujesz, ona szybko może wrócić do przyzwyczajenia. Wiecie, dużo obszarów życia naszego może obumrzeć. Nie pozwól na to. Nie pozwól, aby obumarły relacje z twoimi bliskimi. Aby umarła twoja pasja do Jezusa Chrystusa. Wiecie, że wielu ludzi może przychodzić do kościoła, a mieć pustkę w sercu i żyć tym, kiedyś, kiedyś to było, kiedyś ja płonąłem, a teraz Teraz już jestem jak taki tlący się len. I chwała Bogu, bo Pan Jezus powiedział, że lnu tlącego nie zagasi. A co zrobi? Wyleje olej Ducha Świętego. Kiedy ten olej na ten ląd, tlący len spłynie, wtedy na nowo on się rozpali. Wcale nie musisz w takim duchu śmierci żyć. Pan Jezus przywrócił, do życia to dziecko, tak jak może przywrócić do życia twoje małżeństwo, tak jak może przywrócić do życia twoją relację z samym sobą. Na to właśnie Syn Boży się objawił, aby zniszczyć dzieła diabła. Powstańcie, moi kochani. Jesteście fantastycznymi słuchaczami. Ale nie słuchacz jest zwycięzcą, ale wykonaw. Słowo Boże mówi, że słuchacze dzielą się na dwie grupy, na mądrych i na głupich. Może się podzielimy. Ci pierwsi na prawą stronę, a ci drudzy na lewą staną. <śmiech> Nie możemy tego zrobić podziału tu w Kościele, dlatego że jest wspólna cecha mądrych i głupich. I jedni i drudzy słuchają. Dopiero później następuje podział. Co robisz z tym, co słyszysz? Jeżeli tylko poprzestajesz na słuchaniu dasz w swoim życiu żadnych owoców. Jeżeli natomiast zaczniesz wprowadzać to w życie, będziesz oglądał zwycięstwa. Ostatni fragment kazania na górze, kiedy Pan Jezus mówi o dwóch fundamentach. Przeczytajcie to w domu. Chciałbym zadać wam pytanie. Być może ktoś z was dzisiaj jest w takim miejscu potrzeby modlitwy. Być może potrzebujesz aby jakieś dzieło diabła zostało zniszczone w Twoim życiu. Ja nie wiem, co jest tym dziełem w Twoim życiu. Ale wiem, że Jezus Chrystus właśnie po to się objawił. Wczoraj w domu u pastora i jego żony rozmawialiśmy i mówiłem o pewnym doświadczeniu, które miałem przez półtora roku. Kiedy lądowałem co drugi dzień, Piątek, w niedzielę rano na oddziale intensywnej terapii z trzepotaniem i mikotaniem komór. A po potem przyszedł niepokój, którego nie byłem w stanie unieść. Lęk, który mnie dosłownie zabijał z dnia na dzień. Każdego dnia wzywałem imienia Pańskiego, a każdego następnego dnia było coraz gorzej. Otwierałem nieraz Biblię, kładłem na klatkę piersiową, na swoją głowę i wyznawałem wszystkie obietnice dotyczące uzdrowienia, mając nadzieję, że jutro rano wstanę i będzie inaczej. I wstawałem rano, a było znów coraz gorzej. Było coraz gorzej. Wiecie, trwało to półtora roku. To był najgorszy okres w całym moim życiu. I pamiętam jak znów kolejna noc przychodziła. Ja znów z taką nadzieją, być może już resztkami sił mówię Jezu, ale ja wiem, że Ty po to się objawiłeś, aby zniszczyć dzieła diabła. I zasnąłem. I rano się obudziłem całkowicie wolny. Wtedy zażywałem już dosyć dużą ilość leków i na serce, i inne leki. O, Dzisiaj biorę jedną tabletkę, rano, jest to ConcorCore, jeżeli ktoś ma jakieś zaburzenia z rytmem serca, to wierzę, to jest taki łagodzący, to nie jest jakiś bardzo silny środek. Jestem tak wdzięczny Bogu, że Jezus właśnie po to przyszedł, aby zniszczyć takie dzieła diabła. Więc przychodzę do Was i nie mówię teraz dziecko Boże, nie do Ciebie mówię, bo Ty jako dziecko Boże żadnych problemów nie masz, tego nawet nie rozumiesz, bo dziecko Boże nie może mieć żadnych problemów. To jest kłamstwo diabelskie. Jako dzieci Boże też jesteśmy wystawiani wiele razy na próby. I one są bardzo trudne, bardzo ciężkie. I nie jesteśmy w stanie poddać się. Nie róbmy tego. Chciałbym przez chwilę pomodlić się za osobami, które takiej modlitwy potrzebują. Jeżeli potrzebujesz teraz modlitwy, może to być na płaszczyźnie choroby fizycznej, może to być... Na płaszczyźnie choroby emocjonalnej, może od jakiegoś czasu masz depresję, masz jakąś nerwicę, jest Ci ciężko z tym, bo nie możesz na wielu rzeczach się skupić. Nawet jeżeli ktoś Ci powie, nie przejmuj się, wszystko jest dobrze, nic się nie dzieje, ale to jest tak mocno wewnątrz schowane, że nie jesteś w stanie tego swoją wolą kontrolować. To jest ciężkie. A może coś obumarło w Twoim sercu i potrzebuje Potrzebujesz pomocy. Nie tylko wspominać, że kiedyś było lepiej, ale na nowo niech to się rozpali, żeby dziś było lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Może jest jakaś inna burza i potrzebujesz wyciszenia jej. Chciałbym przez chwilę z Tobą się pomodlić, by wiedzieć, że taka modlitwa jest potrzebna. Jeżeli potrzebujesz takiej modlitwy, podnieś rękę na chwilę, to będzie znak, że mam się razem z Tobą modlić. O jest. Jest dużo rąk, które zostały podniesione. Mam do was prośbę, chodźcie tutaj na chwileczkę do mnie. Chodźcie, wyjdźcie do przodu, ja nie będę modlił się długo o was, dlatego, że dużo osób za chwileczkę tu wyjdzie. Chodźcie, kochani. Chodźcie, moi drodzy. I poproszę wszystkich liderów, którzy, którzy mogliby mi pomóc i, i też przez chwilę usługiwać. Pastora oczywiście, Nasze żony, siostra Basia wyszła, ale jest moja żona Ewo. Chciałbym, żebyś również włączyła się w tę mo modlitwę. Nie wiem, czy Marcin, twoja żona jest. Nie ma jej w tej chwili tu na sali. Chcemy przez chwilę modlić się o każdego z was. Pamiętajcie, Jezus Chrystus właśnie po to się objawił, aby to dzieło, aby to dzieło diabła zostało zniszczone. Bezpowrotnie zniszczone. On ma wielką moc. Będziemy wyciągać ręce nad wami. Przez chwilę będziemy się modlić. Ale w tym czasie też w swoim sercu wyznaj to i, i, i mów do Pana Boga. Możesz to w sercu. Nie musisz głośno tego mówić, jak chcesz. Ale, ale powiedz tak, Panie Boże. Wierzę, że Jezus Chrystus przyszedł po to, aby zniszczyć dzieło diabła. Jezu, wierzę, że przyszedłeś po to, aby zniszczyć to dzieło w moim życiu. Ty właśnie po to przyszedłeś. Aby moją chorobę uleczyć, aby moją niemoc uleczyć, aby ten problem, z którym wychodzę do środu, aby on został zniszczony. A my podchodźmy do osób. Przez chwilę nakładajmy ręce i błogosławmy je. Bardzo proszę, pastorze, liderze, czyńmy to.